Podcast filmowy to moje przemyślenia na temat filmów. Komedie, dramaty i horrory to mój chleb powszedni. Oczekujcie nowych odcinków w każdy piątek o godzinie 22. Mam na myśli Christian i właśnie nadaje z pogrążonego w Narcobaru na Alasce. Nasze miasteczko zostało opanowane przez grupy tajemniczych istot. Nie wiemy kim one są, ani czego nas oczekują. Nie wiemy, co mamy dalej robić, a oni wydają się być wszędzie. Ale próbujemy schronić się w różnych budynkach. Wiemy jedynie, że są rządni naszej krwi. Nie wiem, ile jeszcze tu wytrzymam. Przed wysłuchaniem czwartego odcinka podcastu filmowego skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż może on zawierać niepokojąco dużą ilość niechcianych trzasków. Potem w miarę humorystycznym wstępniaku witam w czwartym odcinku podcastu filmowego. Wracam do nagrywania po dość długiej przerwie, która spowodowana była lekką depresją początkującego podcastera. Jestem wam więc winien pewne wyjaśnienia. Po prostu straciłem zapał po zaledwie trzech odcinkach i... Wszystkie czynności z nagrywaniem oraz obróbką zostawiłem na ostatnią chwilę, a wyszło z tego co wyszło, bo nic dobrego wyjść nie mogło. Myślałem nad tym i postanowiłem znów powrócić do regularnego podcastingu i mam już gotowe trzy odcinki na zapas, więc nie powinno być raczej problemu z regularnością. W końcu zrozumiałem, że głupotą jest zostawianie sobie wszystkiego na później i jeżeli wychodzi się z czymś do ludzi to... Najrzeczniej w świecie trzeba to zrobić jak najlepiej się potrafi, aby i nadawca i oraz odbiorca byli w miarę usatysfakcjonowani gotowym dziełem. Ja nie uważam się za podcastera, bo za takiego uważać się chyba na razie nie mam prawa. Po prostu wystartowałem z projektem i chcę to robić jak najlepiej potrafię, ale wiem, że pierwsze odcinki były i będą w jakimś tam stopniu słabe, bo tak samo było jak zaczynałem tworzyć bloga kingowego na którym zamieszkałem recenzje, których dzisiaj nie nazwałbym raczej recenzjami. Wymagają one poprawy i cholera wezma się za to, bo ten podcast nauczył mnie rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. Nie ma opierdalania się. Chciałbym omówić film 30 dni roku Davida Slade'a z roku 2007, choć na ekranach polskich kin zagościł dopiero dwa lata później. Tak to już w świecie jest, że pewne świętości powinny zostać nienaruszone, ale jak możecie w ostatnich latach mocno zauważyć, wampiry straciły swoje kły i wolą teraz żyć na diecie i podrywać zwykłe śmiertelniczki niż zażynać kolejne ofiary. 30 Dnim Roku jednak jest filmem, w którym wampirem mają nadal dość dużo do powiedzenia. Horror 30 Dnim Roku rozgrywa się w odosobnionym mieście Barrow na Alasce, gdzie panują ekstremalnie złe warunki pogodowe typowe dla obszarów blisko koła podbiegunowego. Dodatkowo miasto zostaje spowite, jak co roku, niesamowitymi ciemnościami, które utrzymują się przez cały miesiąc. Kiedy większość mieszkańców zmierza na północ, aby przeczekać zimę, nagle pojawiają się tajemnicze przybysze, krwiożercze wampiry gotowe wykorzystać fakt nieprzerwanego mroku, aby posilić się pozostałymi mieszkańcami miasta. Kiedy nadchodzi noc, Szeryf miasta Barrow Eben, jego żona Stella i nieustannie kurcząca się grupa ocalałych muszą zrobić wszystko, żeby przetrwać do pierwszego brzasku słońca nad barą. Na pik, pik. Sam pomysł nakręcenia filmu o wampirach polujących na ludzi w odosobnionym miasteczku podczas trwania 30-dniowej nocy jest świetny. Film oglądałem sam w nocy i wywarł na mnie niezwykle pozytywne wrażenie. Z całą pewnością mogę uznać 30 dni roku za jeden z najlepszych filmów o wampirach ostatnich lat. Niemal każdy aspekt tego filmu mi się podobał, począwszy od samego pomysłu na film poprzez charakteryzację, a kończąc zgra na zgrabnie poprowadzonej opowieści. W końcu krwiopijcy wyglądają jak na krwiopijców przystało i w końcu przelewają litry krwi, aby poskromić swój głód. Aktorstwo również stoi na... Dość przyzwoitym poziomie i zarówno Josh Harnett, jak i Melissa George, znana ostatnio z bardzo słabego worka kości, którego recenzję znajdziecie na moim Kingowym blogu, naprawdę zagrali nieźle i skutecznie pozwalali mi usiedzieć w fotelu. Reszta aktorów również poradziła sobie dość dobrze. To co podziwiałem w tym filmie to... Niewątpliwie bezkresne, zimowe krajobrazy. Co jak co, ale takie widoki w filmach to ja uwielbiam. Zresztą, wydaje mi się, że mroźna sceneria jest z reguły dobrym miejscem nakręcenia horrorów, a potwierdza to chociażby coś Johna Carpentera. Atmosferę grozy w tym filmie można było wręcz dotknąć, a fantasty fantastycznie narastasz do kulminacyjnego momentu, w którym obserwujemy krwawą masakrę widzianą z perspektywy lotu ptaka. Potem atmosfera lekko opada, gdy bohaterowie próbują chować się przed oprawcami, ale nie trwa to raczej długo. Przez długi czas natomiast zbraniałem się przed oglądaniem tego filmu. Przede wszystkim dlatego, że od długiego czasu nie natrafiłem na żaden horror, który by mnie czymś zaskoczył. Przyczyniły się do tego również cholernie mylące komentarze na Webie, ale pewnej nocy z braku laku postanowiłem, że go obejrzę i absolutnie była to jedna z lepszych decyzji tych wakacji. Nie mam zielonego pojęcia, jak reżyser tak dobrego filmu mógł 3 lata później wyreżyserować trzecią część sagi Zmierz. Nie umiejąc nic oczywiście fanom tej sagi, ja naprawdę nie rozumiem, jak można się fascynować wychudzonymi i wymuskanymi nastoletnimi wampirami. Nie lubię i nie polubię. Końcowa scena na 30 dni roku to, moim zdaniem, zagranie tak kiczowate i nie do przełknięcia, że szkoda słów. Reżyser chciał chyba pokazać jak wielka jest siła miłości, ale nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Przez głowę przeszła mi, przeszła mi myśl, że twórcy filmu robią sobie po prostu jaja z widzów. Takie rozwiązanie mogłoby przypaść do gustu co najwyżej 13 lat, ale dojrzalszy widz może złapać się za głowę. Reklama Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek 4 po północy. My name is Sam Busley and welcome to KOMBINAT. Combinat! Jak można wywnioskować z mojej dzisiejszej wypowiedzi, uważam, że 30 dni roku absolutnie jest jednym z lepszych horrorów ostatnich lat. Jest to wszystko, czego tylko mogłem oczekiwać. Od drugiej części tego filmu uciekajcie z daleka oraz zbraniajcie się rękami i nogami. I jeżeli ktoś zaproponuje wam taki seans... Mm, naprawdę nie polecam. Jednym słowem to katastrofa i 3 km. mułu. Odchodząc od tematu, mam nadzieję, że mój ambitny plan regularnego podcastu się spełni. Pracuję w pocie czoła, aby kolejne odcinki były lepsze i bardziej przemyślane. Kto wie, może Was jeszcze czymś zaskoczę. Pamiętajcie, że być na bieżąco i polubić podcast filmowy na Facebooku. Możecie także napisać komentarz ze swoją opinią dotyczącą omawianego dzisiaj filmu. A tymczasem, do usłyszenia.